to stanowisko jego w magazynie bardzo by się wzmocniło. Poszliśmy więc do odnośnej części sklepu, celem zbadania istniejących tam warunków. Amfiteatr z wazonami znajdował się w zupełnie zamkniętej przestrzeni, do której prowadziły drzwi od wewnątrz. Okazało się, że w tych warunkach zadanie nie przedstawiało dla mnie trudności. Poleciłem Borucie wywiercić otwór, nad szybą wystawową i wmontować tam zwyczajny wentylator skrzydełkowy, poruszany automatycznie ruchem powietrza idącego z zewnątrz. Chodziło mi o dostarczenie powietrza i dostateczne obniżenie temperatury w przestrzeni wystawowej i zbliżenie stopnia nasycenia powietrza parą wodną do nasycenia powietrza zewnętrznego. Wielką radość sprawiłem swemu majstrowi, kiedy po zastosowaniu tych środków rada moja okazała się skuteczna. Szczególnie w zimowej porze, gdy kondensacja pary wodnej na szybie najwięcej utrudniała oglądanie wystawy i sprawiała kłopotu, to obecnie nie było już śladu zroszenia. Tym razem jednak nie kontynuowałem swojego zajęcia przy warsztacie stolarskim. Nie mogłem się pogodzić z zupełnym zerwaniem z moją naukową przyszłością. Nie wiodło mi się również i w zakładzie fryzjerskim, przez częste zmiany fachowców tworzących w Londynie lotny zespół, żądny ciągłych zmian, zakład mój począł podupadać. I gdy już nie było możliwości uratowania sytuacji, byłem zmuszony fryzjernię zlikwidować. Tu w 1894 roku przybył nam syn Michał. Przypisy. Michał Mościcki... 1894-1961 najstarszy syn Ignacego, chemik, komendant pociągu bakteriologicznego Rosyjskiego Czerwonego Krzyża, żołnierz wojska polskiego biorący udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Poseł RP w Tokio, a następnie w Brukseli. W latach 1924-26 studia w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu. Warszawa lat 30. pełna była plotek o długach karcianych syna prezydenta, pokrytych z funduszu dyspozycyjnego MSZ. Przebywał na emigracji w Nowym Jorku. Koniec przypisów. Moje liczne niepowodzenia w Londynie wskazywały, że zupełnie nie mogę się zżyć z tamtymi warunkami. Doświadczenie życiowe wzrastało ale każdorazowo kosztem niepowodzenia. Gdybym otrzymał posadę w swoim fachu, to przystosowanie się do nowych warunków byłoby znacznie łatwiejsze. Nie byłbym wówczas narażony na tak liczne rozczarowania przy zdobywaniu coraz to nowych możliwości bytowania. Przeprowadziliśmy się z kolei na Stipney Green do mieszkania w dużym gmachu czynszowym zbudowanym przez Rothschilda. Właściciel domu... Miał zapewne na względzie cele społeczne, gdyż zajmowane przez nas mieszkanko było dosyć wygodne, a stosunkowo tanie. Lokatorzy domu byli przeważnie żydowskiej narodowości. Sąsiadka nasza, żydówka holenderska, dziwiła się, że nasz język, chociaż pochodziliśmy z Polski, zupełnie brzmiał inaczej, aniżeli język używany w tej dzielnicy Londynu, który przyjmowała za Polski. Żydzi z naszego kraju, mówiący między sobą żargonem niemieckim... Chętnie się przestawiali jako Polacy. Z tej racji powstało to nieporozumienie. Po przerwaniu pracy stolarskiej i kiedy w drukarni naszej na Noabomont Square zwiększyło się zapotrzebowanie na zecerów, rozpocząłem pracę w tym fachu i stosunkowo prędko zdobyłem pewną wprawę. Miałem przy tym możliwość rozporządzania swoim czasem, bo praca była opłacana od ilości złożonych wierszy. Chcąc sobie odświeżyć swoje studia fachowe, chodziłem w wolnych chwilach do Patent Library, otwartej do godziny 10 wieczorem. Oprócz tego chodziłem do wieczorowej szkoły chemicznej. Z końcem roku 1894, czy też z początkiem 1995, przyjechał do Londynu. Józef Piłsudski, jako przedstawiciel Polskiej Partii Socjalistycznej w zaborze rosyjskim. Stojąc na jej czele, Piłsudski narzucił przede wszystkim walkę o pełne wyzwolenie Polski spod panowania obcych. Wprawdzie, już przed jego powrotem z zesłania partia posiadała w programie swoim także postulat wyzwolenia naszej ojczyzny, ale dopiero Piłsudski postawił to zadanie na pierwszym miejscu. Wszystko inne musiało być podporządkowane tej najważniejszej sprawie. Od pierwszej chwili spotkania z Piłsudskim utrzymywaliśmy między sobą dość żywy i częsty kontakt. Jego działalność i wybitne zdolności budziły we mnie stale rosnący podziw. Podczas pobytu jego w Londynie wyczuwało się duże ożywienie w naszej ściślejszej gromadzie, a gdy nas opuścił, brakowało nam bardzo jego wielkiej energii i zapału. Wyjazd Piłsudskiego z Londynu odbył się z największą konspiracją. Bezpośrednio przed udaniem się na dworzec kolejowy pozbył się swej brody, a charakterystyczne brwi jego zostały przystrzyżone. Zmieniło to zupełnie jego wygląd. Chodziło o to, aby wyjazd nie był zauważony przez agentów. Udawał się bowiem bezpośrednio do zaboru rosyjskiego pod przybranym nazwiskiem. Tam koncentrowała się wówczas jego działalność rewolucyjna. Mój pobyt londyński nie przynosił mi prawie żadnego zadowolenia duchowego. Zbyt wiele czasu poświęcałem na walkę o byt materialny, a moje potrzeby ideowe w bardzo małym stopniu mogłem zaspokajać. Wszystko, co mógłbym w tym kierunku na obczyźnie zrobić, wykonywali inni, wyczerpując wszystkie możliwości działania. Toteż tęsknota za krajem, za własnym środowiskiem, z którego zostałem wyrwany nagle i to od bardzo żywej i pełnej treści roboty, zaczęła wyraźnie deprymująco działać na mój stan psychiczny. Do tego dołączyły się jeszcze choroba żony i dwojga dzieci. Zachorowały na koklusz, który w Polsce nie był zupełnie groźny, a w Londynie dla nieletniego potomstwa cudzoziemców, nawet w Anglii urodzonego, był zabójczy. Córeczka uległa też tej chorobie. Chłopiec Michał, nie mając jeszcze roku, zachował życie dzięki swojej nadzwyczajnej, silnej budowie. Jedynie późniejszy jego rozwój był z tego powodu nieco osłabiony i kiedy wyrósł, nie był już fizycznie tak silny jak się to przed chorobą zapowiadało. Choroba całej rodziny, bezustanna pielęgnacja dniami i nocami, później strata córeczki, wszystko to spowodowało zupełny rozstrój mojego systemu nerwowego. Stan mój duchowy uległ ciężkiej chorobie. Opanowała mnie tak wielka obojętność, że życie stało się prawdziwym ciężarem i gdyby nie rodzina... Wróciłbym zapewne do kraju, żeby tam szukać śmierci. Przyczyniła się do tego niewątpliwie także strata najukochańszej mojej siostry Zofii, o czym dowiedziałem się właśnie w tym trudnym dla mnie czasie. Była jedyną osobą, przed którą zwierzałem się jeszcze w kraju ze swoich przeżyć. Mówiono nawet, że wyjazd nasz na tłaczkę zagraniczną przyspieszył kres jej życia. Kiedy w drukarni zmniejszyła się robota, a dla pozostałej pracy zecerskiej wystarczał kontyngent moich kolegów, powróciłem znowu do stolarszczyzny. Dostałem się do wielkiego warsztatu, w którym wykonywano wyłącznie ciężkie, dębowe meble. Ta zmiana zajęcia była dla mnie nadzwyczajnie szczęśliwym wydarzeniem. Przy ciężkiej pracy fizycznej przy której siła wyrównywała brak wprawy fachowej, znajdowałem odpoczynek dla swego stanu psychicznego. Po pewnym czasie minęło moje załamanie wewnętrzne i poczułem się znowu w równowadze. Ale jednocześnie nastąpiła wielka przemiana psychiczna. Opanował mnie taki głód do nauki, że przewyższał pod tym względem znacznie mój stan z pierwszych lat ryskich. Ciężka praca fizyczna okazała się świetnym lekiem na różne duchowe dolegliwości. Z wyjazdem do Szwajcarii miałem jednak czas do jesieni na rozpoczęcie roku akademickiego. Pozostała mi zatem jeszcze część wiosny i lato, które chciałem wykorzystać dla zaoszczędzenia sobie trochę pieniędzy na podróż. Toteż, gdy nadeszła cieplejsza pora, zaangażowałem się do przedsiębiorcy, który... Dostał zamówienie na ułożenie posadzki w wielkim hotelu na prowincji w Newmarket. Praca moja w Newmarket okazała się rzeczywiście ciężka, przypadła mi bowiem w udziale jej część najbardziej uciążliwa. Musiałem na kolanach wyrównywać heblem twardą posadzkę dębową. A następnie wygładzać ją cykliną i papierem szmirglowym. Już od samego początku mojej pracy odczuwałem nie tylko dotkliwy ból w kolanach, lecz również pojawiały mi się w oczach iskierki świecące połączone z cierpieniem. Wytrzymywałem zmęczenie i ból, mając świadomość, że to wszystko już wkrótce się skończy i rozpocznie się nowy okres, tak upragniony przeze mnie pracy naukowej. Nie towarzyszyłem moim kolegom, gdy po ośmiogodzinnym dniu pracy zachodzili do barów. Bardzo ich to gniewało i drażniło. Jeden Włoch tak mnie nawet z tego powodu sprowokował, że byłem zmuszony dać mu należytą odprawę. Wykazałem przy tym moją nieprzeciętną siłę i widocznie zaimponowałem swoim kolegom, gdyż od tej chwili unikali ze mną jakichkolwiek zadrażnień, a nawet zdobyłem sobie z tej racji pewien szacunek. Wreszcie nadeszła upragniona chwila... Wyzwolenia z ciężkiego dla mnie pięcioletniego okresu przeżyć londyńskich. Mieszkanie nasze wraz ze skromnym umeblowaniem pozostawiliśmy Wincentemu Sikorskiemu, bardzo inteligentnemu krawcowi, który już przedtem wraz z żoną był moim lokatorem. Był on szwagrem Stefana Tila z Berlina. Później, kiedy już byłem prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, Odwiedzał mnie Sikorski parokrotnie, był kierownikiem dużego zakładu krawieckiego, dostarczającego umundurowanie dla wojska. Jego syn, urodzony w Londynie, uzdolniony muzyk, zajmował stanowisko profesora warszawskiego konserwatorium. W chwili wyjazdu naszego z Londynu było nas czworo, gdyż jeszcze pół roku przed opuszczeniem tego miasta przybyła nam córeczka Helena. Syn miał wówczas Trzy lata. Pamiętam, jak bardzo cieszyliśmy się, gdy pociąg wydostał się z wielkiego obszaru miejskiego na pola i łąki. Przecież obiecywałem sobie jeszcze w szkole średniej, że muszę po ukończeniu swej nauki osiąść na wsi. Życie miejskie mi nie odpowiadało. Lubiłem ciszę wiejską, ukochałem nieskażone piękno przyrody, a miasta nazywałem żartobliwie... Kretowiskami ludzkimi. Pragnienia moje jednak nie ziściły się, czynniki, na które nie miałem wpływu, poprowadziły nas gdzie indziej. W kale wypytywał mnie inspektor policji francuskiej o cel podróży. Powiedziałem mu, że w Paryżu przejedziemy tylko z dworca na dworzec i wyjedziemy zaraz dalej do Zurichu w Szwajcarii w zamiarze kontynuowania moich studiów. W czasie podróży koleją przez terytorium francuskie mieliśmy troskliwą opiekę władz policyjnych, których agenci dawali częste dowody. W Paryżu opieka ta wprawiła nas w wesoły humor. Oto agent policyjny biegał za naszą dorożką przez całą drogę z jednego dworca na drugi. Był to jak na owe czasy wyczyn dobrego biegacza. Zaoszczędził sobie widoczny w ten sposób wydatek przeznaczony na dorożkę. Dopiero w Bazylei... Kiedy zajęliśmy miejsca w pociągu zdążającym do Zurichu, straciliśmy z oczu naszych opiekunów. Przesiadłszy się w Olten, przybyliśmy już bez jakiejkolwiek dalszej kontroli do celu naszej podróży, zacisznego Fryburga. Rozdział siódmy Po dłuższym okresie czasu kiedy zdołałem się już dobrze zadomowić w nowym miejscu pobytu, nadszedł list z poselstwa rosyjskiego pod adresem kantonu fryburskiego, w którym przedstawicielstwo Rosji w Bernie oskarżyło mnie w sposób najmocniejszy. List ten był jednak spóźniony i dlatego nie odniósł już spodziewanego wrażenia i skutku. We Fryburgu odnajęliśmy większy pokój umeblowany w dzielnicy beauer regard z prawem korzystania z kuchni gospodarzy. Nie mieli oni służącej, tym samym sprawa utrzymania w kuchni pełnej harmonii była ułatwiona. Na uniwersytecie zapisałem się na zwyczajnego słuchacza Wydziału Fizyko-Matematycznego, który dopiero od roku funkcjonował. Tu uzupełniałem swoją wiedzę chemiczną studiowaniem fizyki i matematyki. Naukę pochłaniałem we Fryburgu z niesamowitą chciwością. Szesnastogodzinny dzień pracy nie należał do rzadkości. W pierwszym miesiącu męczyło mnie czytanie dzieł naukowych przez tyle godzin z rzędu i miałem poważne obawy, czy będę mógł kontynuować tak intensywnie swoje studia. Obawy okazały się na szczęście płonne, bo wkrótce powróciła dawna wytrzymałość przy pracy naukowej. Ćwiczenia z fizyki, które normalnie rozłożone były na cały rok, odrobiłem w przeciągu dwóch miesięcy. To pozwoliło profesorowi Kowalskiemu przyspieszyć powołanie mnie na asystenta. Do moich obowiązków należały wszelkie prace związane z wykonywaniem eksperymentów na wykładach fizyki. Czynności te wykonywałem bardzo starannie i uwzględniałem wszystkie możliwe doświadczenia. Było to również potrzebne dla głębszego wciągnięcia się w ten dział nauki. Dzięki bardzo licznym i efektownym doświadczeniom demonstrowanym na wykładach, audytorium zapełniało się już nie tylko słuchaczami z Wydziału Fizyczno-Matematycznego, ale nawet z Wydziału Teologicznego. Gdy przerobiłem w ten sposób wszystkie działy fizyki eksperymentalnie i teoretycznie, namówiłem profesora Kowalskiego... Do zatrudnienia nadal swoich doktorantów do przygotowywania doświadczalnej części wykładów. A że cała aparatura do eksperymentów była przeze mnie opracowana i przechowywana pieczołowicie do użycia jej w roku następnym, a laborant przy katedrze był już również dostatecznie wciągnięty w dział doświadczalny, przeto była znacznie ułatwiona współpraca moich następców przy wykładach profesora. Współpraca ta przynosiła im duże korzyści naukowe, ja zaś pomagałem już tylko w trudniejszych przypadkach. Moje zadanie polegało na samodzielnym prowadzeniu praktyki eksperymentalnej ze słuchaczami bardziej zaawansowanymi i pomaganiu doktorantom w ich pracach. Drugi asystent, dr Gokel, prowadził dalej praktykę ze studentami początkującymi, których miał dosyć liczne grono. Resztę czasu poświęcał on na swoje prace naukowe. Ćwiczenia praktyczne prowadziłem w ten sposób, że co semestr brałem jako przedmiot coraz to nowy dział fizyki. Kiedy jednak doszedłem już do elektrofizyki, pozostałem przy tym dziele do końca mojej asystentury. Ćwiczenia eksperymentalne z działu elektrofizyki nabrały tak wielkiego rozgłosu, że miałem na nich Stale także przyjezdnych z tytułami doktorskimi, którzy pragnęli rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę doświadczalną. Prowadzenie tych praktyk, trwających każdorazowo po kilka godzin, dawało i mnie duże korzyści, bo przy tej sposobności musiałem pogłębiać swą wiedzę. Pomoc moja dla młodzieży wykonującej swoje prace doktorskie była daleko idąca. Gdybym czas ten był poświęcił dla siebie samego, byłbym w stanie wykonać co najmniej pięć własnych prac doktorskich. Dzięki wielkiemu bogactwu aparatury przy katedrze fizyki doszedłem do wyjątkowej wprawy w pracach eksperymentalnych. Jedną na przykład. W zakresie doktorskiej wykonałem w czasie ferii letnich, kiedy zazwyczaj trzeba było na to co najmniej rok czasu. Zajęcie moje laboratoryjne trwały przeciętnie osiem godzin dziennie, a prace teoretyczne w domu przeciągały się zazwyczaj do późnych godzin nocnych. W czasie swojej asystentury byłem zmuszony udzielać wieczorem lekcji. Przygotowywałem studentów do ustnego egzaminu doktorskiego z fizyki. Rodzina moja się zwiększała, więc trzeba było lekcjami dorabiać na jej najskromniejsze nawet utrzymanie. Pomimo nadmiernej pracy, siły fizyczne i umysłowe były w doskonałym stanie. Zamieszkiwałem w odległości około dwóch kilometrów od uniwersytetu i to celowo, aby być zmuszonym cztery razy dziennie przebywać tę drogę piechotą. W ten sposób zachowywałem ciągłość moich sił bez potrzeby przerywania corocznie swojego zajęcia dla odpoczynku. Moją dobrą formę zawdzięczałem także doskonałemu stanowi psychicznemu, a również faktowi, że poza emocjami naukowymi na żadne inne nie byłem narażony. Małżonka moja zapobiegliwością swoją odciążała mnie od trosk związanych z bytem materialnym rodziny i dlatego, chociaż stopa życiowa nasza była skromna, nie wpływało to na nasze samopoczucie. Po przebyciu... We Fryburgu pierwszego roku akademickiego zamieszkaliśmy podczas lata 1898 roku za miastem w małej miejscowości wiejskiej Burgion na plebanii bardzo światłego staruszka, księdza de Remy. Zajmowaliśmy cały parter domu, więc było już nieco przestronniej. Mieszkała z nami młodsza siostra żony Wanda która była pomocna w gospodarstwie domowym. W lipcu przybył nam drugi syn, Józef. W jesieni, kiedy rozpoczynał się rok akademicki, zajęliśmy mieszkanie znowu we Eferburgu, w domu doktora Blombergera, docenta uniwersytetu i dyrektora kantonalnego biura statystycznego. Oddał nam do dyspozycji cały parter z werandą od strony ogrodu. Czuliśmy się tam jak na wsi, willa bowiem stała pod miastem, samotnie, w szczerym polu. Z nowym gospodarzem zaprzyjaźniłem się. Wpadał do mnie prawie codziennie, choćby na chwilę. Przyjaźń ta z każdym dniem się zacieśniała, także już w krótkim czasie mówiliśmy sobie po imieniu. Pewnego dnia, a było to zimową porą, kiedy Błąberger wrócił z dalszej podróży zwrócił się do mnie z tym, abym znalazł jakieś przeźroczyste smarowidło na pokrywanie nim szyb zapobiegające ich roszeniu. Uważał bardzo słusznie, że wynalazek taki mógłby przynieść duże korzyści materialne. Zadanie to było dla mnie równie łatwe jak podobne w Londynie. W odpowiedzi zacząłem głośno myśleć, analizując zjawisko. Jeżeli szyba od zewnątrz się oziębia, powoduje oziębienie także po jej stronie wewnętrznej. Ta zaś w zetknięciu z ciepłym powietrzem, chociaż jego nasycenie względne jest mniej więcej normalne, musi część swej wilgoci kondensować na niej. Zadanie polega więc na tym, żeby powierzchnię szyby stykającej się z ciepłym powietrzem móc utrzymać na odpowiednio wyższej temperaturze. Wobec tego jedynym praktycznym rozwiązaniem będzie ustawienie drugiej szyby w małej odległości od pierwszej, do niej równoległe. Wystarczy tu odstęp nawet kilku milimetrów. Najlepiej umieścić obydwie szyby w jednej ramie, a powietrze między szybami trzymać w stanie suchym lub ciepłym. Powietrze między szybami jest w tym przypadku najlepszym izolatorem cieplnym, broniącym dostatecznie od oziębiania się drugiej szyby. W ten sposób zadanie zostało teoretycznie rozwiązane w przeciągu kilku minut. Trzeba było teraz sprawdzić to doświadczeniem. Nazajutrz wieczorem przyniosłem z sobą szybkę i ramkę grubości kilku milimetrów z masy korkowej, która miała utrzymać odległość przeniesionej szybki od szyby okiennej. Uszczelnienie wokoło ramki korkowej dokonane zostało kitem szklarskim. Powietrze między szybami było suszone za pomocą materiału hygroskopijnego, zawartego w małym naczynku, od którego szła rurka szklana do przestrzeni międzyszybowej. Doświadczenie odbywało się w willi mego gospodarza, w pokoju mansardowym podczas mroźnego wieczora. Dla pogorszenia warunków zwiększono za pomocą pary na wilgocenie powietrza w pokoju. Eksperyment się udał. Kondensat pary na powierzchniach szyb niezabezpieczonych spływał wciąż strumieniami, jednocześnie zaś zabezpieczona część szyby okiennej i równoległa do niej szyba, przykitowana, nie miały najmniejszego zroszenia i zachowywały pełną przejrzystość. Chcąc ponieść najmniejsze koszty, zgłosiliśmy wynalazek w belgijskim urzędzie patentowym na obydwa nazwiska. Opłata była niewielka, bo wynosiła zaledwie 40 franków. Czekaliśmy na przyznanie patentu, po czym miały nastąpić zgłoszenia na inne kraje. Tak minął rok. Każdy z nas był zajęty i nie myślał o tej sprawie. Zainteresowaliśmy się ponownie naszym wynalazkiem, kiedy przyszły listy od różnych przedsiębiorstw belgijskich, finansujących wartościowe wynalazki. Było to dowodem, że patent nasz został przyznany. Cóż jednak z tego, kiedy do... Opatentowania w innych krajach było już za późno, patent został bowiem ogłoszony już po roku od daty jego zgłoszenia. Był to mój pierwszy patent zgłoszony w zimie roku akademickiego 1898-99, na który tylko z powodu braku doświadczenia nie był wykorzystany. Po przybyciu na świat najmłodszego mojego syna Franciszka, Przeprowadziliśmy się do willi Mont Blanc, zajmując tam obszerniejsze mieszkanie z werandą, z której roztaczał się piękny widok na góry. Przychodząc po żmudnej i wyczerpującej pracy przed zachodem słońca do domu, miałem sposobność w dnie pogodne rozkoszować się przepysznym krajobrazem alpejskim, a trzeba dodać, że byłem wrażliwy na prawdziwe piękno natury. Podczas ferii wielkanocnych 1901 roku wykonałem doświadczenia z utlenianiem azotu atmosferycznego za pomocą łuku elektrycznego. W krótkim stosunkowo czasie otrzymałem wydajność zachęcającą do podjęcia tego tematu do dalszego rozpracowania. Trzeba było jednak się poświęcić prawie wyłącznie temu zadaniu, wobec tego w jesieni 1901 roku po czteroletniej swojej asystenturze przy Katedrze Fizyki, która bardzo rozszerzyła moją wiedzę, zrezygnowałem z dalszego pełnienia obowiązków asystenta i zająłem się, niezależnie już od Katedry Fizyki, wyłącznie problemem technologicznym wytwarzania kwasu azotowego nową metodą. Profesor Kowalski oraz Jan Modzelewski, późniejszy długoletni poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Szwajcarii, Stworzyli towarzystwo z ograniczoną poręką, z kapitałem 100 tysięcy franków celem finansowania mojej twórczej pracy. Modzelewski wpłacił sam pierwsze 10 tysięcy franków do towarzystwa i spowodował jeszcze udział różnych swoich znajomych z Polski. Rząd kantonalny, głównie jednak najwybitniejszy jego przedstawiciel Georges Piton, któremu jedynie zawdzięczał kanton swój wielki rozwój, przyczynił się nadzwyczajnie do umożliwienia mojej twórczej pracy przez bezpłatne przydzielenie mi trzech sal uniwersyteckich z instalacjami laboratoryjnymi. Piton miał ambicje, aby Uniwersytet Fryburski postawić co najmniej na równi ze znacznie starszymi uniwersytetami innych kantonów szwajcarskich. Dzięki takiemu nastawieniu wielkiego w skali historycznej męża stanu kantonu Korzystałem z dużych względów przez cały czas prowadzenia moich prac twórczych we Fryburgu. Moje honorarium, jakie otrzymywałem po zrezygnowaniu z asystentury i podjęciu się odpowiedzialnej pracy twórczej, wynosiło 700 franków miesięcznie i usunęło poprzednie troski o byt materialny mojej rodziny. Stanowiło to dla mnie rzeczy dość wielkiej wagi, bo mogłem już teraz oddać się zupełnie pracy wymagającej dużych wysiłków z mojej strony. W pierwszym okresie pracy nad trudnym i bardzo rozległym problemem miałem do pomocy chemika, doktora Gruszkiewicza i laboranta Alfonsa Kowalskiego, syna emigranta, powstańca z roku 1863. Później przybył mi do pomocy szwajcar, Schrönenberger z wykształceniem mechanicznym i inżynier Karol Sulikowski, pełniący początkowo tylko obowiązki sekretarza. Kasę i buchalterię towarzystwa prowadził w swoim biurze niesympatyczny dla mnie człowiek, zajęty we francuskiej części Szwajcarii jako pośrednik w większym stylu. Został on nierozważnie przyciągnięty przez profesora Kowalskiego do naszego konsorcjum finansującego moją pracę twórczą. Osobnik ten otrzymał bezpłatnie udział w jednej szóstej części w przyszłych korzyściach. Societe de la Cite Natrique. Miał on pośredniczyć w zebraniu kapitału udziałowego. Nic w tym kierunku nie zdziałał, natomiast sprawiał nam na każdym kroku wiele trudności. Dopiero ojciec Karola Sulikowskiego, bogaty ziemianin, a przedtem naczelny dyrektor kolei warszawsko-wiedeńskiej, wykupił cały jego udział za 40 tysięcy franków. W rozmowach z nim na temat tej transakcji musiałem wystąpić w roli pośrednika i okazywać osobiste zainteresowanie materialne, bo inaczej... Cena jego udziału na pewno by jeszcze podskoczyła. Wtedy Sulikowski mógł objąć obok sekretarza także kasę i rachunkowość. W ten sposób skupiła się w jego rękach cała administracja towarzystwa. To mu lepiej odpowiadało, aniżeli zajęcie inżynierskie, do którego nie miał ani chęci, ani kwalifikacji. Władał językami niemieckim, francuskim i angielskim w słowie i piśmie i znał dobrze buchalterię. Pierwsza metoda utleniania azotu atmosferycznego polegała na użyciu bardzo wysokiego napięcia, bo 50 tysięcy voltów, z zastosowaniem kondensatorów na to napięcie. Były one mi potrzebne do zmiany zwyczajnej frekwencji prądu zmiennego na prąd oscylacyjny w okresach 10 tysięcy na sekundę bo okazało się, że użycie dużej frekwencji zwiększało znacznie wydajność produktu na jednostkę energii elektrycznej. W sprawie użycia technicznych kondensatorów na wysokie napięcie doznałem przykrego zawodu. Dowiedziałem się, że potrzebnych mi aparatów zupełnie w handlu nie ma, a próbne kondensatory, które fabryki kabli mi dostarczały, nie wytrzymywały ciągłego ruchu. Nie było innej rady, jak przerwać pracę, nad głównym tematem i zabrać się samemu do stworzenia odpowiednich kondensatorów. Zadanie to było trudne i wymagało dużego wysiłku. Przy próbach różnych modeli, które wytrzymywały już wyższe napięcia, przy krótszym działaniu następowały przebijania przy działaniu prądu bez przerwy przez czas dłuższy. W czasie tych prób trwających dzień i noc trzeba było w nocy dyżurować. Często w czasie przypadającego na mnie dyżuru, przerywałem go z powodu nieudania się próby, a wracając późną porą do siebie, łamałem sobie głowę, co mi dalej czynić należy. Po dłuższych próbach, które z wielką cierpliwością, ale i z zaciekłym uporem przeprowadzałem, zdołałem jednak odkryć nowe zjawisko, które wykorzystywane przy budowie kondensatorów rozwiązywało Zadanie moje w zupełności. Stworzyłem dzięki temu odkryciu bez zarzutu działające kondensatory techniczne na wysokie napięcie, czego nie dokonano jednak do tej pory nigdzie pomimo licznych wysiłków. Fakt ten bardzo mnie wzmocnił psychicznie. Od tej chwili nabrałem większego zaufania do samego siebie i swoich kwalifikacji. Muszę się przyznać że do tego przełomowego momentu ciążyła mi odpowiedzialność moralna z powodu wzięcia na siebie zadań nie tylko trudnych, ale i kosztownych. A wrażliwość moja pod tym względem była tak duża, że wolałbym nawet śmierć, aniżeli sprawienie zawodu ludziom finansującym moją pracę. Przy ocenie wartości stworzonych kondensatorów na milion franków powstała możliwość wielokrotnego pokrycia kwoty, 90 tysięcy franków wpłaconej do towarzystwa na koszty mojej pracy. Dalsze wysiłki twórcze mogłem więc wykonywać w zupełnym spokoju i dobrym samopoczuciu. Po rozwiązaniu sprawy kondensatorowej powróciłem znowu do tematu głównego utleniania azotu. A gdy w skali laboratoryjnej... Została już wykończona metoda produkcji, zaszła potrzeba budowania próbnej, stukonnej fabryczki, w której wykonanie doświadczenia miały dopiero rozstrzygnąć o budowie wytwórni w skali przemysłowej. Próbną fabryczkę postanowiono umieścić w dużej hali fabrycznej w Wilei. Budowa jej przypadła w okresie wojny rosyjsko-japońskiej 1904 na 5, która w razie klęski wojsk rosyjskich dawała trochę nadziei polepszenia się stosunków, jakich naród polski w zaborze rosyjskim pozostawał. Gdy roboty zostały już ukończone i miałem przystąpić do zapoczątkowania prób, zmuszono mnie do przyspieszenia dopuszczenia ekspertyzy. Zainteresowani moją pracą finansiści okazywali duże zniecierpliwienie i przeszkadzali mi poważnie w moich badaniach. I kiedy eksperci w asyście finansistów zjawili się w hali, ruch fabryczki przez jakieś 20 minut odbywał się zupełnie normalnie. Jednak po tym krótkim okresie czasu powstały nagle zakłócenia, które spowodowały panikę wśród obecnych. Wywołały one bowiem piorunowe wyładowania pomiędzy częściami instalacji elektrycznej a ziemią. Obecni rzucili się z przerażeniem do drzwi i opróżnili pośpiesznie halę. Szczerą wesołość wywołał u mnie przestrach moich gości. Ruch fabryczki wstrzymałem i byłem od razu świadom, jak należy zaradzić wytworzonym komplikacjom. Trzeba było tylko przebudować kolumnę wyładowań, aby móc wytworzyć wspólną dla wszystkich licznych płomieni elektrodę. Przez jej uziemienie musiał nastąpić zupełny spokój w części elektrycznej instalacji. Przebudowa pieca trwała około dwóch miesięcy, po czym jednak mogła się już bez przeszkód odbyć przewidziana ekspertyza. Przeprowadzone pomiary wykazały, że przy użyciu taniej energii elektrycznej fabryka kwasu azotowego mogła być rentowna. Wobec czego Rada Administracyjna Towarzystwa postanowiła zająć się sfinansowaniem wytwórni elektrochemicznej. Miałem dużą satysfakcję, że doprowadziłem w końcu do upragnionego wyniku. Rozwiązanie tak wielkiego problemu. Gdybym jednak przed rozpoczęciem tej pracy mógł przewidzieć ten ogrom długotrwałych wysiłków oraz bezmiar coraz to wyłaniających się trudności, nigdy byłbym się nie odważył na wzięcie na siebie tak daleko idącej odpowiedzialności. Lecz nie był to jeszcze koniec moich kłopotów. Oto wpadło mi w ręce sprawozdanie z odczytu Erztryma, wygłoszonego o piecu Birkalanda przy sposobności wystawy w Saint-Louis. Zaniepokojony tym faktem przeprowadziłem odpowiednie próby, które wykazały, że profesor norweski pobił mnie w wyścigu. Jego metoda elektryczna dawała nie tylko wyższą wydajność tlenków azotu, ale była także tańsza w budowie. Gdy przed kilku lat rozpoczynałem swoją pracę, Zdawało mi się, że to tylko ja zajęty byłem tematem utleniania azotu atmosferycznego. Okazało się później, że najmniej w sześciu miejscach świata stanęli równocześnie uczeni do konkurencji ze mną. Nie wystarczało zatem samo rozwiązanie zadania, trzeba było ponadto zwyciężyć w wyścigu. W roku 1905 uznałem się za pokonanego i wobec tego otwarcie oświadczyłem, Society de Le natrique że nie jest wskazane budowanie fabryki, gdyż rozwiązanie norweskie jest bardziej wartościowe pod względem rentowności. Słowa moje podziałały oczywiście bardzo deprymujące na moich kolegów. Widząc to, postanowiłem ich pocieszyć i ofiarowałem towarzystwu w prezencie moje patenty kondensatorowe, które ocenione przeze mnie na milion franków wielokrotnie kompensowały straty Towarzystwa. W ten sposób zdołałem rozpogodzić oblicza członków zarządu towarzystwa, który uchwalił wobec tego przerwać pracę nad kwasem azotowym, a wznowić ją ewentualnie dopiero po sfinansowaniu patentów kondensatorowych. Decyzję zarządu towarzystwa uznałem w zasadzie za słuszną. Dotknęła mnie jednak zupełna ich beztroska w stosunku do mojej osoby, kiedy mi bezceremonialnie przystaną wypłacać moje pobory. Nie miałem przecież wówczas żadnych innych źródeł dochodu ani odpowiednich rezerw. Od tej pory też nie miałem już żadnych obowiązków w stosunku do société de la natrique Dla eksploatacji kondensatorów stworzono we Fryburgu towarzystwo i jako dyrektora mającego wybudować fabrykę powołano inżyniera Gillet protegowanego finansisty francuskiego Zanger. Nowe towarzystwo pod nazwą Société Générale des condensateur Electric prosiło mnie o pomoc w opracowaniu technicznym różnych modeli kondensatorów i w ustaleniu metody fabrycznej ich produkcji. Uważając za swój moralny obowiązek doprowadzenie sprawy kondensatorów do właściwego stanu rozwojowego, Poświęciłem jej wiele pracy i energii, bez której nie dano by sobie rady w fabryce. Była to przecież zupełnie nowa produkcja, wymagała zatem dużego wkładu pracy twórczej. Nie wyobrażałem też sobie, żeby dyrektor Gillet mógł się obejść beze mnie. Wobec tego, że moja współpraca nie była wyłączna, pobierałem więc skromną płacę wynoszącą 400 franków miesięcznie. Przegrana przeze mnie sprawa kwasu azotowego, która pochłonęła mi kilkuletni okres czasu, a wymagała bardzo dużych wysiłków i wiele trosk, nie dawała mi jednak spokoju. Podjąłem więc ponownie pracę nad tym samym tematem, ale prowadziłem ją już na własne ryzyko. W krótkim czasie udało mi się stworzyć piec elektryczny, zupełnie oryginalnie wykonany, z poważną perspektywą uzyskania patentu. Nowa metoda moja utleniania azotu obiecywała osiągniętymi wynikami przewyższać najpoważniejszego mojego konkurenta, Birkelanda. Przy pierwszym modelu uzyskałem wydajność równą norweskiej, a koncentrację tlenków w gazach nieco wyższą. Wobec takiego stanu rzeczy zwrócił się do mnie zarząd S a N z prośbą, aby zdobycz moją oddać towarzystwu, a dalsze prace w tym przedmiocie prowadzić dalej w jej imieniu. Życzeniu towarzystwa uczyniłem zadość, zastrzegając sobie wyłączenie z tej darowizny Austro-Węgry i Rosję z Finlandią. W tym czasie dokonana została ekspertyza z moim nowym piecem, przez konsorcjum angielskich finansistów, które zainteresowało się wynalazkiem fryburskim. Na czele ekspertów angielskich przybył do Szwajcarii sławny uczony — William Crookes. Sędziwy fizyk angielski, przyjaźniący się z jednym z finansistów, dał się skłonić i podjął podróż, jak na jego wiek, bardzo uciążliwą i nużącą. Udział Crooksa w ekspertyzie... Miał stanowić wielką reklamę w świecie finansistów angielskich. Piec przygotowany do ekspertyzy, z wirującym z zawrotną szybkością płomieniem elektrycznym, dawał możliwość obserwacji tego pięknego zjawiska z zewnątrz. Toteż Crooks, po ujrzeniu tarczy płomienia elektrycznego, pośpiesznie wyjął z kieszeni mały spektroskop i obserwował przez dłuższą chwilę płomień. Po zakończonej z wynikiem dodatnim ekspertyzie i po wyjeździe gości angielskich zabrałem się do opracowania dla Kruksa sprawozdania ze wszystkich prac moich nad kwasem azotowym. Było to w pierwszej połowie lata 1907 roku. Doprowadziwszy w ten sposób moje prace twórcze do pewnego etapu, postanowiłem poświęcić miesiąc czasu na wakacje, które spędziłem w górach, z najmłodszym synem, Franciszkiem. Był to pierwszy mój odpoczynek po prawie dziesięcioletniej, bardzo wytężonej pracy i z wielką energią prowadzonej działalności mojej w Szwajcarii. Czas ten, spędzony w dobrym górskim powietrzu, w ciągłym ruchu, doskonale mi zrobił. Czułem wyraźnie, że umysł mój stał się lotniejszy. Widocznie byłem przemęczony i głowa moja znużona... Czego przedtem nie odczuwałem. Nauczony doświadczeniem korzystałem później wielokrotnie ze zbawczych skutków, jakich doznawałem po górskich wycieczkach. Przy dalszym rozpracowywaniu mojej nowej metody powstał model pieca drugi i trzeci, a wszystkie z wirującym płomieniem elektrycznym. Model trzeci dał wyniki znacznie już lepsze od pieca Birkelanda. I chociaż wydajności tlenków azotu na kilowat godzinę energii elektrycznej nie zwiększyłem, to koncentrację tlenków azotu wychodzących z pieca uzyskałem 2,5 i raza wyższą niż u norweskiego profesora. Miało to bardzo duże znaczenie dla zmniejszenia kosztów drogiej instalacji absorpcyjnej tlenków, zamieniającej je w kontakcie z wodą na kwas azotowy. W ten sposób... Ostateczne zwycięstwo nad konkurentami przesunęło się wyraźnie na moją stronę. W czasie moich prac we Fryburgu odwiedzał mnie Piłsudski kilkakrotnie. Był dla nas obojga najmilszym i najdroższym gościem. Raz przywiózł z sobą inżyniera Aleksandra Malinowskiego, bardzo bliskiego swego współpracownika w zaborze rosyjskim, z którym łączył mnie później w Małopolsce bardzo serdeczny stosunek. Innym razem przyjechał z nim Aleksander Prystor, późniejszy minister i premier. Było to zapewne bezpośrednio przed podróżą Piłsudskiego do Japonii. Po powrocie stamtąd opowiadał mi o swych przygodach na Dalekim Wschodzie i o spotkaniu w Tokio Romana Domowskiego. W dziedzinie polityki zajmowali wręcz przeciwne stanowiska. Rozdział ósmy Obszerne sprawozdanie z przebiegu moich prac, sięgające jednak tylko do czasu ekspertyzy angielskiej i przesłane Kruxowi, było później opublikowane w języku niemieckim w elektronische Zeitschrift. Pod wpływem tej publikacji otrzymałem od wielkiej szwajcarskiej firmy Aluminium Industrie AG Neuhausen list wykazujący duże zainteresowanie moimi pracami nad kwasem azotowym. Z angielską grupą finansową były stosunki zerwane, okazali się oni niedość poważnymi kontrahentami. Całe ich aktywy wyrażały się w pozyskaniu dla rozgłosu i reklamy wielkiego fizyka Cruxa, światowej sławy uczonego i wielkiego autorytetu w dziedzinie fizyki, który nie był jednak autorytetem w dziedzinie nauki technicznej stosowanej do przemysłu. Tymczasem szwajcarskie towarzystwo przemysłu aluminiowego było finansowo bardzo zasobne. Posiadało ono wielomilionowe rezerwy, a ich potężne wytwórnie szwajcarskie i liczne inne w Europie były w dużej części zamortyzowane. Nie potrzebowali oni dla budowy fabryki kwasu azotowego szukać pomocy finansistów z zewnątrz. Wobec tego... Pertraktacje nasze z tą firmą odbywały się w pośpiesznym tempie, także doprowadziły do podpisania umowy już w lecie 1908 roku. Umowa miała wejść automatycznie w życie, o ile ekspertyza stwierdzi prawdziwość dat przesłanych poprzednio do Neuhausen, gdzie znajdował się zarząd firmy. Podczas rozmów naszych w Neuhausen zarząd firmy wyraził życzenie, aby przy ekspertyzie było można stwierdzić nie tylko wydajność tlenków azotu, ale także wypróbować model instalacji przeprowadzającej je do końca produktu kwasu azotowego. Do tej pory w tej dziedzinie nic nowego nie stworzyłem. We Fryburgu i w Wiej stosowałem wieże absorpcyjne znanych już w przemyśle chemicznym konstrukcji. Do chemicznej części instalacji fabryki nie przystępowałem, bowiem trudne zadania elektrotechniczne stawiane przeze mnie na pierwszym miejscu pochłaniały zbytnio moje myśli i czas. Po zakończeniu jednak pewnego etapu prac w części elektrotechnicznej przyszła kolejna urządzenia absorpcyjne dla gazów. Prace nad nowym tematem ułatwiło mi bardzo zaobserwowanie pewnego zjawiska które zastosowane do mojego zadania pozwoliło stworzyć bardzo szybko nowe urządzenie absorpcyjne, przewyższające dotychczasowe dziesięciokrotnie swoją wydajnością. Wprowadzona przeze mnie nowość zachowała do dnia dzisiejszego, a zatem po przeszło 30 latach, jeszcze pełną przewagę nad wszelką konkurencją w tej dziedzinie. Wynalazek ten został oczywiście opatentowany i opublikowany w głównych krajach europejskich. Model moich wież absorpcyjnych, przygotowywany do ekspertyzy, był wykonany bardzo starannie, z wysokich szklanych cylindrów. Instalacja ta, zupełnie przeźroczysta, pozwalała uwidocznić cały proces wewnętrzny aparatu. W tym właśnie celu użyte zostało szkło jako materiał budowlany. Ekspertyza, która trwała trzy doby bez przerwy z piecem obciążonym 50 kW energii elektrycznej dała wyniki przewyższające nawet te, które przewidywałem. Oprócz tego przybyła nowa aparatura absorpcyjna, która biła rekordowo wszystko, co istniało przedtem. W ten sposób umowa podpisana przez Aluminium Industrie AG Neuhausen i przez Société de la Site weszła automatycznie w życie. Treść jej w najważniejszych w swoich postanowieniach była następująca. Towarzystwo Przemysłu Aluminiowego wpłaca gotówką 250 tysięcy franków i pewne późniejsze odpłaty od produkcji. Wszystkie korzyści od sprzedaży patentów i licencji w innych krajach mają być dzielone po połowie. Z obcych państw wyłączone są Rosja i Małopolska. Wszelkie zaś zatargi pomiędzy umawiającymi się stronami miał rozstrzygać prezes Najwyższego Sądu Szwajcarskiego lub przez niego wyznaczony sędzia. Moje obowiązki polegały na zaprojektowaniu pierwszej fabryki na 2,5 tysiąca koni, budowę jej, puszczenie w ruch i zapoznanie personelu wobec zupełnie nowych, oryginalnych urządzeń, wytwórni. Do ukończenia tych czynności miałem zachować naczelne kierownictwo. Za pracę tę miałem pobierać 2000 franków miesięcznie, płatne po połowie przez każdą ze stron. Istniały wprawdzie targi przy ustalaniu moich poborów, ale mając żywo w pamięci takie momenty, jak cofnięcie mi ich przez S.A.N. w chwili, kiedy ofiarowałem Towarzystwo Patenty Kondensatorowe, schardziałem i zmieniłem swe postępowanie. Ponadto zażądałem jeszcze od SAN za przyłączenie austro do wspólnej umowy warunek Towarzystwa Przemysłu Aluminiowego kwoty 50 tysięcy franków gotówką, z tym, że Małopolska pozostaje nadal w moich rękach. Dziwnie mnie wtedy drażniło niedocenianie wartości pracy twórczej w porównaniu do dużego przeceniania czynności, które, nie tworząc żadnych wartości, powodują jedynie przenoszenie ich z jednych rąk do drugich. Sam byłem zaskoczony zmianami psychicznymi, jakie u mnie zaszły w sprawach materialnych. Nie były to bynajmniej wpływem chęci wzbogacenia się pod tym względem, nadal nic się u mnie nie zmieniło. Zmartwiłbym się nawet, gdybym spostrzegł nagle u siebie budzące się pragnienie zdobywania nadmiernych korzyści materialnych. Ulegałem jedynie ogólnie panującemu prawu natury, która mówi, że tam, gdzie jest działanie, tam musi ono wywoływać przeciwdziałanie. Na przykład, gdy mogę z własnej inicjatywy komuś coś świadczyć, czynię to z przyjemnością, ale gdy ktoś wydziera mi gwałtem to świadczenie, staram się najenergiczniej temu przeciwstawić. Przyznam się, że nie miałem nigdy tendencji zwalczania tego prawa natury u siebie. Uważałbym bowiem, że takie przeciwdziałanie burzyłoby piękną harmonię w przyrodzie. Pobieranie płacy miesięcznej 2000 franków było, jak na szwajcarskie warunki, dosyć wysokim uposażeniem. W małżonce mojej wystarczała w zupełności kwota 1500 franków. Często przy tym przyjmowała u siebie dość liczną polską kolonię, nie doznając z tego powodu żadnych trudności w swoim budżecie. Młodzież polska studiująca we Fryburgu chętnie przychodziła do naszego przestronnego mieszkania, gdzie przyjmowana była przez gospodynię z całym sercem. To też często słyszeliśmy, jak młodzi ludzie opowiadali, że dom nasz zastępował im ciepło rodzinne. Pozostałą kwotę 500 franków miesięcznie Wydawałem na różne potrzeby materialne kształcącej się polskiej młodzieży. Nie miałem naturalnie z tego tytułu żadnych zawodów. Wydatków tych bowiem nie notowałem i nie oczekiwałem nigdy ich zwrotu. Fabryka miała stanąć w Czippis, w Dolinie Rodanu, obok miejscowości Sierre. Towarzystwo Przemysłu Aluminiowego posiadało tam wielkie energie elektrycznej i największą swoją wytwórnię aluminium. Projektowanie fabryki odbywało się we Fryburgu i dopiero kiedy przystąpiono do jej budowy i montażu aparatury, przeniosłem swój warsztat pracy do Cipis. Zajęcia moje były bardzo rozległe, ze względu na to, że wszystko tu było oryginalne, nie miałem bowiem możliwości wykorzystania jakichkolwiek wzorów istniejących w przemyśle. Oprócz zasadniczych instalacji miałem do opracowania wielką ilość szczegółów. Praca ta, wymagająca dużej wnikliwości i wielkiej cierpliwości, nie była pociągająca. Czynności laboratoryjne były naturalnie znacznie milsze. Nie miałyby jednak żadnej wartości, poza zdobyczami czysto naukowymi, gdyby mi brakowało kwalifikacji do wszystkich potrzebnych prac związanych z dokonaniem i wykończeniem dzieła, prac tak bardzo się od siebie różniących. Potrafiłem na szczęście skupiać się dla osiągnięcia ostatecznego celu. Przy pracach technicznych w laboratorium napotykałem na różne tematy, wyłącznie naukowe, które dawałem do opracowania doktorantom moim oraz profesora Kowalskiego. Jedynie od udzielania im rad i wskazówek nie mogłem się uchylać. Współpracę dla fabryki kondensatorów uważałem za swój moralny obowiązek. Celem odciążenia się od tej pracy oddawałem całą pensję otrzymywaną od Towarzystwa Kondensatorowego mojemu asystentowi pracującemu dla fryburskiej fabryki pod moim kierunkiem. Dzięki moim siłom, które zdawały się być niezniszczalne, bo i czas spoczynku nocnego bywał normalnie zbyt krótki, dawałem radę licznym obowiązkiem.